Wibracja 62. Poczuj siłę życia. Siła życia biegnie w Twoich żyłach. Przepływa przez każdy organ Twojego ciała. Jest obecna w ciałach zwierząt i wszystkich roślinach tej planety. Przepływa przez wszystko, co istnieje. Jest potężna, magiczna i rzeczywista. Jest Twoim mostem łączącym Cię z miłością, mądrością, aniołami, uzdrowieniem i wszechświatem. Siła życia należy do ciebie. Zasługujesz na tę wiedzę. W tej chwili napędzać się na każdym kroku. Poczucie jej obecności jest naturalne. Czasem będziesz musiał wysilić wyobraźnię, aby ją zauważyć, lecz pamiętaj, że ona zawsze istnieje, a ty możesz włączyć się w rytm jej fal biegnących przez twoje ciało. Jeżeli widziałeś film Avatar, jeśli nie, koniecznie obejrzyj, Pamiętasz zapewne ukazaną tam subtelną siłę życia łączącą wszystkich mieszkańców, rośliny, zwierzęta i ziemię. Cała energia jest połączona w jedność zwaną Ejwa. Przypomina to obraz dostrzegany przez jasnowidzów oraz poziom połączenia, który możemy osiągnąć, kiedy zagłębiamy się w medytację. W trakcie rozwoju mojej świadomej siły życia pomogło mi kilka rzeczy. Przede wszystkim należy stać się świadomym swojego oddechu. Wiodze oddech reprezentuje pranę, siłę życia. Oddycham świadomie zawsze, kiedy medytuję, pracuję za aniołami oraz ćwiczę jogę. Dzisiaj wiem, że kiedy wdycham powietrze, wtłaczam jednocześnie w siebie otaczającą mnie pranę, siłę życia. Wyobrażam sobie też siłę życia przetaczającą się przez wszystkich, których napotkam na swojej drodze. Zadaję sobie pytania, kiedy gapię się na swojego kota. Na przykład, gdyby w tej chwili dało się zobaczyć siłę życia Ralfa, jakby wyglądała. Następnie wizualizuję sobie ją przed oczami, aby rozwinąć moją świadomość. Wierzę, że prawidłowo użyta wyobraźnia może stanowić wrota do rozwoju duchowej świadomości. Wibracja na dziś. Uznaj, że wszystko, co dziś zobaczysz. Zawiera w sobie siłę życia. Jeżeli trudno ci to sobie wyobrazić, nie przejmuj się, ponieważ z pewnością potrafisz to odczuć. W imieniu każdej osoby, każdej rośliny i każdego zwierzęcia, które dziś napotkasz, wypowiedz w myślach następujące słowa, biegnie przez ciebie, tu wstaw osobę leż roślinę, leż zwierzę, siła życia i jestem gotowy, by ujrzeć ją i poczuć. Im bardziej to zatwierdzisz, tym mocniej połączysz się z tym naturalnym zjawiskiem nieustannie Cię otaczającym. Podziel się wibracją przez każdą żyjącą istotę przepływa siła życia.